Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu ogłosiła zwycięstwo i opublikowała warunki, na których jak twierdzi zgodziła się na dwutygodniowe zawieszenie broni. Plany przedstawione przez Iran ma być, co przyznał też Donald Trump, podstawą do negocjacji nad pełnym porozumieniem między oboma krajami. Dziesięciopunktowy plan zakłada oprócz otwarcia cieśniny Ormus, zakończenie walk ze wszystkimi elementami osi oporu, a więc także z Hezbollahem w Libanie. Izrael nie wypowiedział się jeszcze w tej sprawie, ale wcześniej sygnalizował, że inwazja na Liban będzie trwała nawet po zakończeniu wojny w Iranie. Irańczycy żądają również wycofania wojsk amerykańskich ze wszystkich baz na Bliskim Wschodzie. Spodziewają się także zniesienia wszystkich sankcji i odmrożenia irańskich aktywów za granicą, a także wypłacenia Iranowi i reparacji wojennych. Negocjacje rozpoczną się w piątek w Islamabadzie. Jak podkreślają Irańczycy, będą się odbywać w atmosferze całkowitego braku zaufania do strony amerykańskiej. Z Bejrutu dla polskiego radia Milena Rashid -Szech. Jednym ze skutków wojny na Bliskim Wschodzie może być brak obniżki stóp procentowych. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że Rada Polityki Pieniężnej na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu utrzyma stopy na dotychczasowym poziomie.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 Dziś rozpoczyna się też dwudniowe posiedzenie Senatu. Izba zajmie się między m.in. ustawą o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.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 Na polskich lotniskach nie ma problemów z dostawami paliw do samolotów, zapewniają przedstawiciele największych portów lotniczych w kraju. To ważna wiadomość w kontekście problemów linii lotniczych na kilku włoskich lotniskach.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 Przyszłości na wyższe ceny biletów lotniczych. Maciej Szefer, Polskie Radio. A teraz ważna informacja dla kierowców: Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny paliw na stacjach. Za litr benzyny 95 zapłacimy dziś nie więcej niż 6,21 zł, a za litr oleju napędowego co najwyżej 7,87. Amerykańska dziennikarka Shelley Kittleson została uwolniona, poinformował sekretarz stanu USA Marco Rubio. Kobieta została porwana w pobliżu Bagdadu przez iracką grupę zbrojną Kataib Hezbollah powiązaną z Iranem. Źródła zbliżone do władz irackich podają, że dziennikarkę uwolniono w ramach wymiany za zatrzymanych wcześniej bojowników grupy. Według wcześniejszych relacji Shelley Kittleson została porwana pod koniec marca w biały dzień po tym jak uzbrojeni mężczyźni zatrzymali jej samochód, wyciągnęli ją ze środka i zbiegli. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W całym kraju możliwe dziś przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie od 5 stopni na wybrzeżu do 11 na zachodzie. Ciśnienie rośnie. W Warszawie wynosi teraz 1009 hektopaskali. Jedynka.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 Tymczasem na zegarach 6 minut po godzinie 5. Agrofakty. Bożej Prośniewski, dzień dobry. Prezydent Karol Nawrocki zaapelował o natychmiastowe wniesienie przez Polskę skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie umowy z krajami Mercosur. Według przedstawicieli rządu taki wniosek już został skierowany do CUE za pośrednictwem Parlamentu Europejskiego do czego przyczynili się m.in. polscy europosłowie. Umowa, przypomnijmy, ma tymczasowo obowiązywać od 1 maja. Jednocześnie prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy mającej chronić rolników przed skargami ze strony nowych sąsiadów. W ocenie ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego ta propozycja de facto kopiuje rozwiązania, które znalazły się w rządowym projekcie ustawy o ochronie rolniczych funkcji produkcyjnych wsi. Dokument 30 marca trafił do konsultacji społecznych. Rolnicy poznali wreszcie stawki za ekoschemat dobrostan zwierząt za 2025 rok. Według projektu rozporządzenia w tej sprawie na przykład stawka za świnie i bydło domowe wyniesie 80 zł i 38 groszy za jeden punkt przyznany za realizację praktyki podwyższającej poziom dobrostanu zwierząt. W sumie na ten cel przeznaczono ponad miliard złotych. A teraz w Agrofaktach jeszcze o sprawie, która wciąż wywołuje dużo emocji, a chodzi o ceny paliw. Rolnicy krytykują działania rządu dotyczące obniżki VAT i akcyzy, uznając je za niewystarczające i domagają się dodatkowych działań, które sprawią, że cena paliwa wykorzystywanego do produkcji żywności będzie niższa. A o szczegółach opowie Państwu Tomasz Matusiak. Dotychczasowe działania rządu w sprawie obniżki cen paliw rolnicy określają jako nieefektywne. Obniżki oparte tylko na podatkach po prostu nie rekompensują wysokich kosztów bazowych ropy, mówi Damian Murawiec z oddolnego ogólnopolskiego protestu rolników. Ta interwencja rządu nie jest wystarczająca, bo jedynie obniżka tych 28 groszy akcyzy realnie tak jakby dotyka tutaj naszej sprawy. Dlatego wcześniej opracowaliśmy i przedstawiliśmy propozycję Ministerstwu Rolnictwa, żeby zwiększyć dopłatę do paliwa w obecnych realiach do poziomu 3%. Nie dostaliśmy jasnej odpowiedzi. Rozmawiając przed świętami wielkanocnymi, dostaliśmy zapewnienie, że trwają teraz analizy odnośnie tutaj realności tej pomocy i ile by to kosztowało budżet państwa i na dniach mamy dostać taką odpowiedź. Adam Michaś z Rady Społecznej Ubezpieczenia Społecznego Rolników wskazuje także na potrzebę zwiększenia stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Oczekiwalibyśmy i to jest propozycja również tutaj i Krajowej Rady Izby wielu związków zawodowych, że zostanie też zwiększony zwrot akcyzy dla rolników. To pozwoliłoby, że ta cena realnie odczuwalna dla tych gospodarstw rolnych rzeczywiście będzie niższa i akceptowalna, bo w tej chwili tak naprawdę rolnicy wstrzymali się z zakupami, kupują minimalne ilości tego paliwa. Możliwość zwiększenia dopłaty paliwowej dla rolników będzie jeszcze w tym tygodniu tematem spotkania ministra energii z ministrem rolnictwa.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 Czerwonego diesla. To olej napędowy objęty niższą stawką akcyzy, który stosuje się wyłącznie w rolnictwie. Jest oznaczony barwnikiem. I to wszystko w dzisiejszych agrofaktach. Kolejne jutro, tradycyjnie, kilka minut po godzinie piątej. Jedynka. Polskie Radio. Shots of No nie wiem, może komuś się narażę, ale, ale muszę to powiedzieć. No oglądało się ten serial, oglądało, ale żebym jakimś wielkim fanem przyjaciół bym, To nie powiem. 13 po piątej. Dzień dobry z jedynką. No i mamy już połowę tygodnia. Środa, 8 dzień kwietnia, 98 dzień roku. Do końca roku 267 dni. Słońce wzejdzie jeszcze w tej godzinie, dokładnie o 5.55, a zajdzie o 19.22. Dzień potrwa 13 godzin i 27 minut, prawie 13,5. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 20 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 5 godzin i jeszcze 45 minut. Imieniny obchodzą Amanciusz, Apolinarium. A syn kryt August, Cezary, Cezaryna Dionizius, Dionizy, January Julia, Julian, Makaria Maksyma, Perpetuus Radosław i Walter. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu udarzy. Ciekaw jestem, kto z Państwa tak miało, że tuż po tym, kiedy otworzył oko, nawet kawy sobie nie zdążył zaparzyć, od razu sięgnął po telefon, by sprawdzić wiadomości te najnowsze, bo przecież o drugiej naszego czasu mijało ultimatum, jakie Donald Trump postawił Iranowi. Na szczęście ogłoszono zawieszenie broni. Donald Trump oświadczył, że przychylił się do propozycji Pakistanu która zakładała dwutygodniowe zawieszenie broni oraz natychmiastowe otwarcie ciśniny Ormus. Jak dodał, w ciągu najbliższych dwóch tygodni, Stany Zjednoczone będą pracować nad sfinalizowaniem porozumienia z Iranem. To Jan Pachlowski, nasz korespondent z Oceanu. Połączymy się za chwilę, zapytamy o szczegóły, no ale chyba można odetchnąć z ulgą, bo już wielu widział na stacjach paliw, już abstrahując od tego tych obrazów, które niektórzy już tworzyli, co się może dziać w Iranie, to już wielu widziało skutki, na przykład na naszych stacjach paliw dwucyfrówki za diesla czy benzy Wczoraj tankował y, Diesla ponad 600 zł za pełen bak. Ja mówię, ja mówię o swoim samochodzie, natomiast y, co się dzieje w przypadku ciężarówek? Tam trochę więcej litrów chodzi, prawda? Ale tak jak mówię, możemy odetchnąć z ulgą 22 139 2202, Ten numer oczywiście do Państwa dyspozycji Czekamy na e e raporty pogodowe, czekamy na komentarze Czekamy także na Jana Pochlowskiego, naszego korespondenta Zapytamy o szczegóły, bo, bo sami Państwo na pewno słyszeli Jeśli, jeśli słuchają radiowej jedynki naszych aktualności Bo tam w pewnym momencie pojawiły się sugestie To J.D. Vance zdaje się że Biały dom mógłby użyć broni atomowej w ataku na Irak. Na szczęście te sugestie odrzucono na długo przed Ultimatem. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele... Oh z pracy broni, kocham wolność, temat i utwór jakże na miejscu. Łączymy się z Janem Pachowskim, nasz korespondent za oceanu. Witaj, Janku. Dzień dobry, kłaniam się nisko. No może się przyznać, że nastawiłem sobie budzik wcześniej niż zwykle, bo wstaję zawsze o 3.15. Teraz ustawiłem ten budzik tuż przed e, trzecią. Chciałem wiedzieć, co stanie się w nocy w Iranie. Myślę, że cały świat e, wstrzymał oddech, bo wiemy, że o drugiej mijało ultimatum, jakie postawił Donald Trump Iranowi. E, tam pojawiło się to zdanie, które było powtarzane. Tej nocy zginie cała cywilizacja i nigdy się nie odrodzi. Na szczęście możemy uf, odetknąć z ulgą. Rzeczywiście wtorek to były godziny poranne tutaj w Stanach Zjednoczonych u państwa to już było głębokie popołudnie, kiedy Donald Trump y, użył takich słów, tutaj dodał, nie chcę aby do tego doszło, lecz prawdopodobnie tak się stanie. Jeszcze raz powtórzę te słowa, bo one szokowały i w Stanach Zjednoczonych opinię publiczną, media, zresztą kolejny raz szokowały w ostatnich kilkunastu godzinach słowa, których Donald Trump i retoryki przede wszystkim używa w mediach społecznościowych. Cała cywilizacja zginie dziś, w nocy, by nigdy już nie powrócić. Te słowa, tak jak podkreślamy, przerażały. Mijały kolejne godziny. Dochodziły informacje, że obie strony negocjują, ale że te negocjacje donikąd nie prowadzą i że zostały one przerwane. Takie były informacje ze strony i amerykańskiej, i irańskiej. Bardzo tutaj szeroko te informacje były cytowane. Także to, co się dzieje w Iranie, oczywiście stanowisko irańskie w amerykańskich mediach i w momencie, kiedy zaczęły dochodzić informacje z Pakistanu, że to Pakistan jest głównym właśnie negocjatorem tutaj, aby przynajmniej doszło do zawieszenia broni. To w amerykańskich mediach, między innymi stacja CNN tutaj podała informację, że być może ostrożnie może tutaj poinformować, że idzie to wszystko w taką stronę, że do tego bombardowania nie dojdzie. Ale były to bardzo, bardzo ostrożne informacje i mniej więcej na 90 minut przed końcem tego ultimatu Donalda Trumpa pojawiły się informacje, że amerykańska strona zgadza się na zawieszenie broni ze względu na to, że Iran tutaj zdecydował się odblokować cieśninę Ormus. Co piszą amerykańskie media na ten temat? Porozumienie zostało ogłoszone na 90 minut przed upłynięciem czasu ultimatum Donalda Trumpa, pisze tutaj New York Times i ważna informacja, którą podaje nowojorski dziennik notowania amerykańskiej ropy naftowej gwałtownie spadły w, końcówce w końcowej fazie sesji, obniżając się około 15% do poziomu 96 dolarów za baryłkę. To są bardzo dobre informacje, bo na początku dnia tutaj te notowania wynosiły aż 116 dolarów. Biały dom, odnosząc się do doniesień, jakoby w piątek w Pakistanie miały się odbyć kolejne rozmowy pokojowe z krajów. Zastrzegł, że nic nie zostało potwierdzone, informuje tutaj stacja Fox News, a w Washington Post czytamy. Na krótko przed wyznaczonym przez prezydenta Nada terminem prezydent zgodził się przedłużyć ultimatum, aby umożliwić dalsze działania dyplomatyczne. Teraz z kolei kolejna tutaj cytat z mediów. Biały Dom ogłosił zakończenie aktywności prasowej na najbliższe godziny, co oznacza, że biuro prasowe Białego Domu nie przewiduje, by prasa miała do środowego poranka czasu wschodnioamerykańskiego, czyli to już będzie po południu u państwa. Bezpośredni kontakt z prezydentem Donaldem Trumpem. Poinformowała z kolei stacja CNN. My zbieramy opinię. Posłuchajmy, co na temat właśnie tego, co działo się w ostatnich godzinach, powiedział Hakim Jeffries. To jest lider Demokratów w Izbie Reprezentantów.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 Na podsumowanie wspomnieliśmy już o tym, o tym pisał, e, pisała między innymi stacja Fox News, że premier Pakistanu, Shebas Sherif, z zadowoleniem przyjął ogłoszenie zawieszenia broni i też zaprosił przywódców Stanów Zjednoczonych oraz Iranu do swojego kraju na dalsze rozmowy mające na celu rozstrzygnięcie wszelkich sporów i to się bierze w cudzysłów to stwierdzenie. Według takich wstępnych informacji mają się one odbyć w najbliższy piątek 10 kwietnia. Biały Dom podchodzi jeszcze do tych informacji z bardzo dużą ostrożnością też pojawiły się informacje, że spotkanie mieliby wziąć udział ze strony amerykańskiej. Specjalny wysłanik Donalda Trumpa, Steve Whitcoff, jego dzień Jared Kushner oraz wiceprezydent J.D. Vance. I Pakistan przyjął w tym konflikcie też taką rolę mediatora, wykorzystując swoje stabilne relacje zarówno z Teheranem, jak i z Waszyngtonem. Janko, tylko jeszcze jedna rzecz. Czy ta cieśnina Ormus, o której wspominałeś, ona faktycznie została odblokowana? Czy na razie jest zapowiedź Iranu, że zostanie odblokowana? Na razie jest zapowiedź Iranu, że zostanie zablokowana. Odblokowana. Mamy też zapowiedź... Odblokowana, tak. Przepraszam. Oczywiście też jest już zapowiedź, że amerykańskie wojsko wstrzymało tutaj naloty. Też do tych postanowień ma dołączyć Izrael. Chociaż gdy to porozumienie... Pojawiła się ta godzina 20 tutaj na wschodnim brzeżu Stanów Zjednoczonych, to też jeszcze w stronę Izraela leciały tutaj pociski Iranu, ale bo ponoć wszystko się teraz mhm. uspokoiło. Natomiast to się też podkreśla i to muszą być państwo świadomi, że to porozumienie jest jednak bardzo, ale to bardzo kruche, kruche. i o tym się też bardzo dużo tutaj mówi. Będziemy za tym komentować z naszymi gośćmi, profesor Daniel Boćkowski w sygnałach dnia z Tomkiem Sajewiczem. Połączymy się z Janem Pachlowskim, się słyszeliśmy. Janku, u ciebie wieje, czy to, to, to było zakłócenie? Chyba wieje jednak, prawda? Tak, u mnie wieje dosyć mocno, jak to na Florydzie, w blisko oceanu to wieje. No tak, akurat wy jesteście z, z przyzwyczajeni do, do tych huraganów. No, to pytanie też było nieprzypadkowe, szanowni państwo, bo ten wiatr ostatnio dawał się nam we znaki i no, wielu się zastanawiało, czy właśnie czy mamy najgorsze już za sobą. Spoglądam na prognozy pogody na, na dzisiejszą środę. Nie no, jeszcze będzie wiało, a gdzie konkretnie to powiem Państwu za chwilę. Dzień dobry z jedynką. trzydzieści na zegarze, 22:139, 22:02. Tak jak mówiłem, sprawdzamy specjalnie dla Państwa prognozy pogody. Wiatr umiarkowany, silny, porywisty. E, powtórki z tego, co było w wlany poniedziałek, mamy nadzieję, że już nie będzie, no ale jednak te podmuchy będą odczuwalne na wschodzie. E, takie najsilniejsze do 55 km na godzinę i wysoko, chętam, w górach do 70. No ten wiatr sobie jeszcze pochula, na szczęście nie tak mocno, jak, jak wlany poniedziałek w Gdyni. No to sprawdźmy. W Gdyni troszkę hula. W Gdyni zimny poranek. Mogę powiedzieć, wiatr trochę zelżał, porównując ostatnie dni. Natomiast dalej on jest jeszcze dokurczliwy. Aktualnie temperatura 3 stopnie, ale przez ten wiatr na pewno jest poniżej zera. Pada jakaś mrzawka taka delikatna, a niebo całkowicie zachmurzone, ale ona jest na razie bardzo delikatna. E, także taka, nie wiem, jesienna pogoda. E, mimo to życzę wszystkim dużo uśmiechu i udanego dnia. Pozdrawiam. No bardziej jesienna niż niźli wiosenna, to oczywiście taka sytuacja w Gdyni. To był oczywiście pan Janusz. Pan Zbyszek w poszukiwaniu wiosny, akurat tam zdaje się, że że znowu wieje. Dzień dobry. Raport pogodowy chodów koło siadew. Temperatura, uwaga, tylko 3 stopnie Celsjusza na plusie niebo zachmurzone. W tej chwili nie pada, nie ma mgły, ale nadal utrzymuje się bardzo silny, prawdziwy północny wiatr. On sprawia, że, że jest bardzo, bardzo zimno. Czekamy na tą wiosnę. Jakoś na razie nie nadchodzi. Pozdrawiamy serdecznie Lusia i Zbyszek. Dzięki wielkie panie Zbychu. Pozdrawiamy poświątecznie. Piąta trzydzieści dwie. No tak, u jednych wieje, u innych, no w tym przypadku to będzie Wielkopolska. Piaski, pan Waldek, mrozi. Wielkopolska, otóż dochodzi do minus jeden. Ubierzcie się ciepło wychodząc z domu. Bo jednak przymroziło, jest zero. Już dochodzi do minus jeden. Także proszę Was o ubranie odpowiednich, odpowiednich swoich ubrań. No, i Nie ma wieterku. to Jest to nieodczuwalne, ale jest zimno. Życzę Wam pogodnego, pięknego dnia dla wszystkich, dla naszego prezesa, dla wszystkich raportowiczów i całej jedynki oraz wszystkich słuchaczy. Trzymajcie się, papa. Pa. I zdrowia, Panie Waldku, życzę, bo słyszę, że gardło w nie najlepszej kondycji. U Pana już nie wieje, u Pana Roberta też przestało obawiać. Witam wszystkich serdecznie. Robert ława. Mamy na Dolnym Śląsku dwa stopnie. Przestały wiać. Stały wichury. Wszystkim życzę dobrego dnia. Dużo, dużo słońca i uśmiechu. Hej. Dzięki wielkie. I jeszcze na koniec z tego wejścia pan Przemek z Poznania, który brzmi jak wypisz, wymaluj, taksówkarz. Nie lubię w poniedziałku. Dzień dobry. Dzień dobry. Raport pogodowy. Poznań. O poranku mamy dzisiaj tylko 2 stopnie. Na barometrze 1027 ha. Wiaterek lekko wieje. Niebo bezchmurne, ładnie gwiazdy widać. Pozdrawiam. Przemek. Kurka wodna 534 22 139 22 02. I okay. okay. Piąta 34, 22, 139, 22, 02. I tak jak wspominałem, w jednych regionach problemem jest wiatr, który powoduje, że odczuwalna temperatura jest niższa, w innych nawet jak nie wie, to i tak zimno. Panie Pable. Dzień dobry, Paweł się kłania z Minus 1 stopień, odczuwalna minus 4, proszę Państwa. Zimno, zimno. Dziś tylko do plus 5 stopni, coś okropnego. Zachmurzenie małe. Jakość powietrza dobra, widoczność dobra. Tylko, że strasznie zimno. Życzę dobrego dnia. No zimno, zimno. Rzeczywiście i do końca tygodnia ma być tak zimno. 20 stopni ma być w przyszłym tygodniu. Tak w najcieplejszym momencie dnia. No a teraz w drugiej połowie tygodnia to będą takie dni, że w najcieplejszym momencie to będzie zaledwie 5 stopni. 5 stopni. Sprawdźmy w takim razie, co tam bo tak była brenna. To teraz pan, pan Łuki z Będzina. Halo dzień dobry wszystkim. Łukasz będzie z tej strony dwa stopnie u mnie na zegarze. Przy gruncie chyba troszkę mniej. O no, lekki taki szronik na samochodzie, ale lekutki. Kto zmienił opony, a no, myślę, że będzie dobrze. No, już się jakiś głównie chyba nie spodziewamy. Ja wczoraj zmieniłem. Cóż niebo pochmurne, nic tam nie widać na niebie, więc szansa na dzień ze słońcem a raczej niska w prognozach 8 stopni. No i cóż najważniejsze, że pan Janusz w Gdyni zamknął te drzwi i tego przeciągu już nie ma, bo to podejrzewam, że chyba od niego to wszystko tam szło z północy. No to rzeczywiście coś jest na rzeczy. Pan Janusz przed chwilą wspominał, że w Gdyni jeszcze jeszcze trochę wieje, ale to jest nic w porównaniu z tym, co mieliśmy chociażby rzeczywiście w lany poniedziałek. No a chwilami to rzeczywiście wiało tak potwornie... No, głowę chciało urwać, wiatr nawet pomógł państwu, pamiętają pewnie o, o tym mówiliśmy wczoraj, pomógł w strzeleniu gola w lany poniedziałek padła jedna z najbardziej spektakularnych bramek w tym sezonie PKO Ekstraklasy w meczu bruk Termalika Nieciecza-Piast-Gliwice bezpośredniego gola z rzutu rożnego strzelił Damian Hilbrych, co więcej to trafienie dało Termalice pierwsze zwycięstwo w tym roku, w 2026 no to posłuchajmy sobie, szanowni państwo jak to wyglądało bo rzeczywiście bramka imponująca Damian Hilbricht! I to jest gol! I to jest kapitalny gol! Takie bramki padają tylko od święta! Ależ bramka bezpośrednio z rzutu rożnego! Ależ kapitalnie to zrobił Damian Hilbricht! My się tutaj łapiemy za głowę oglądając powtórkę! Tak, to była 73. minuta. 27-letni Damian Hilbricht, jego dośrodkowanie lewą nogą na długi słupek no, idealnie podniósł mocno, wiejący tego dnia w niecieczy wiatr. W Szczecinie też wiało, ale to wcale nie pomogło pogoni. Dostał alanie od warszawskiej Legii. Ja wiem, że o tym mówiłem wczoraj, ale przypominam ze względu na wydawcę, bo za szybą jest Radosław. Dzisiejszy solenizant. Nie wiem, czy o tym ma, ma świadomość. Nie dzisiejszy, w każdym razie Radosław. I to do niego bezpośrednio zwracał się nasz słuchacz, pan Piotr ze Szczecina. Wielkanocny poniedziałek, określany jako lany poniedziałek, będzie miał miejsce mecz ekstraklasy w Szczecinie między Pogonią Szczecin a Legią Warszawa. W związku z tym ja chciałem złożyć życzenia, jeżeli mogę to zrobić poprzez pana, na ręce pana Radka, Biorąc pod uwagę to, że to jest lany poniedziałek, no jeżeli pan Radosław wybiera się do Szczecina, niech weźmie drugie jakieś ubranie na zmianę, bo dostaną tym razem naprawdę potężne lanie. No i tym razem naprawdę potężnego lania nie było. Lanie było w drugą stronę, stąd też gwałtowna, niczym ten świąteczny wiatr zmiana. Z miana. Hmm. Otóż po lanym poniedziałku chciałem powiedzieć, że Legia ma zdecydowanie lepszych piłkarzy. Legia to Pany... I całe szczęście, że się nie założyłem z panem wydawcą Radosławem. Naprawdę, chyba sobie kupię szalik Legii Powiesza. Dziękuję pięknie. Na ścianie oczywiście. Do usłyszenia. Na ścianie to wie, wie pan, bo każdy kibic może powiesić. Proszę wyjść z takim szalikiem na miasto i dać znać, jaka była reakcja. Na miasto jak na miasto, ale na stadion. Piąta 41. Polski program pierwszy i Dzień dobry z jedynką za 16 minut. Godzina szósta przed chwilą pan Piotr ze Szczecina, ze stolicy Pomorza Zachodniego, to teraz z innej miejscowości też nie mniej. Tylko, że ta też ma szyczy? No w nazwie ma szyczy. Dzień dobry, dzień dobry na choszczno Pomorskie U nas minus 1 stopień, odpywalna minus dwa, zimno. Ale ptaszki nadal śpiewają, więc jest pięknie. W ciągu dnia ma być 12 stopni i będzie pięknie. Pozdrawiam, miłego Dzianka. Polskie Radio. Jedynka. Wątek sportowy przed chwilą się pojawił. W zasadzie pogody w sporcie, która pomaga strzelać gole. Natomiast skoro już przy sporcie jesteśmy, no to no, nie sposób o tym nie wspomnieć, bo wczoraj koledzy w Kronice Sportowej o tym mówili. Władze Światowej Lekkoatletyki wprowadzają kolejne zmiany. Kolejne, bo pamiętają Państwo, nie tak dawno przy okazji Halowych Mistrzostw Świata mówiliśmy o kontrowersjach wokół dwóch finałowych biegów na 400 metrów. Nie jeden, tylko dwa na 400. No i wczoraj Informacja, że z programu Mistrzostw Świata w lekkoatletyce został usunięty, albo że zostanie usunięty maraton, dla którego będą przeznaczone oddzielne mistrzostwa.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 mogłyby się odbyć rok później w Atenach, a następnie już corocznie w dogodnym dla maratończyków terminie. Tyle Rafał Bała z programu Mistrzostw Świata w Lekko. Atletycy Przypomnijmy, zostanie usunięty maraton, dla którego przeznaczone będą oddzielne mistrzostwa. To jest Polskie Radio, program pierwszy za 12 minut, godzina 6. Dzień dobry, Paweł Stachnowa po tej stronie. Witam wszystkich słuchaczy i pana redaktora po świątecznej przerwie. Aktualnie już w trasie, kierunek Warszawa, Tarnów 4 stopnie, na plusie, deszczowo, ale niestety od dwóch dni dość nieprzyjemnie nam tutaj wieje, co potęguje odczucie tego chłodu, mimo iż gdzieś tam słoneczkość tych yy, pojedynczych chmurek gdzieś tam przebija. Życzę wszystkiego miłego dnia w Waszej Kawusi. Pozdrawiam. No to wracając do tego wiatru, będą jeszcze takie miejsca, gdzie on sobie pochula. Te najsilniejsze porywy na wschodzie do 55 km na godzinę i hen wysoko w górach do 70. Sporo chmur na zachodzie, natomiast nad morzem możliwe rozpogodzenia. Deszcz ze śniegiem z kolei na Podhalu i w rejonach podgórskich Karpat. Wysoko w Tatrach śnieg, tak? Śnieg spadnie do tak mniej więcej, do 5 cm Śnieg możliwy także na wschodzie kraju, więc proszę się nie zdziwić, jeśli państwo wstaną, otworzą oko i tu za okna na przykład trochę białego na drodze będzie. Temperatura, no właśnie, temperatura od 6 do 10 stopni, na krańcach zachodnich do 11, najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem, tam około 4-5 stopni. Z Polski Radio, program pierwszy, wracamy po sygnałach, wracamy, znaczy wracamy po szóstej, w sygnałach. Radio. Co się stało z naszą miłością? Czyżby jak ptak odleciała, zatęskniła za błogą wolnością? Składki wierności wyrwała. Co się stało z naszą zazdrością? Co nas tak w ramionach trzymała? Utrzymała nam serca, ona im.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 Radio kierowców. Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Poważnie zakrokowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim, w pobliżu granicy w Jędrzychowicach w kierunku Drezna. Sporo cierpliwości przyda się także w województwie Lubuskim na A2 na wysokości świecka w stronę Berlina. Zatłoczona jest także autostrada A18 w okolicy Olszyny, także w kierunku stolicy Niemiec. Jak zwykle o tej porze zakorkowana jest droga krajowa nr 61 na Mazowszu na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowym w kierunku Warszawy. Przybywa samochodów także na innych trasach w regionie, zwłaszcza na Krajowej Siódemce przed Warszawą od strony Płońska oraz na drodze krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno-Stolica. I już spory ruch obserwujemy też w samej Warszawie na s a zatem na północnej obwodnicy miasta pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Uwaga na drodze krajowej nr 19 pomiędzy Lublinem a Lubartowem. W związku z budową trasy ekspresowej niedaleko miejscowości Niemce obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie mniej więcej dwukilometrowym, a prędkość jest ograniczona do 50 km na godzinę. Poranne spowolnienia w województwie małopolskim, przede wszystkim na trasach dojazdowych do Krakowa od strony Miechowa, Proszowic i oraz wieliczki, myślenic i skawiny. Wolniej jedzie się także na A4 w pobliżu węzłach szanów, gdzie w związku z pracami remontowymi jest dnia jest zwężona. Niezmiennie czekamy na wieści z zakierownicy.